To prawda 11 listopada dopiero w piątek, ale już dzisiaj w Teatrze Maska za sprawą m.in. Gimnazjum nr 11 zabrzmią pieśni patriotycznie, piosenki żołnierskie. Skąd taki pomysł? Z okazji pobytu chóru we Lwowie, byliśmy tam miesiąc temu z takim właśnie programem patriotycznym, pomyśleliśmy, że szkoda, żeby nie usłyszeli tego Rzeszowianie. Stąd też zorganizowaliśmy koncert jako Katedralny Chór chłopieńcomęski, męski Pueri Antores Zespół Szkół Muzycznych nr 1, Zespół Smyczkowy Spikato, Gimnazjum nr 11 i Teatr Maska, który właśnie w poniedziałek miał wolny dzień, aby nam udostępnić za niewielką opłatą salę. To w takim razie przejdźmy do konkretów. Jakie pieśni zaprzemiał dziś? No Dzisiaj usłyszymy obok hymnów oficjalnych, nieoficjalnych naszej ojczyzny, jak Marsz I Brygady, Rota czy, czy Mazurek Dąbrowskiego, usłyszymy piosenki żołnierskie, piosenki legionowe, ale i te późniejsze z lat międzywojennych, jak również usłyszymy kompozycje współczesnych kompozytorów, m.in. walijskiego kompozytora Jenkinsa, naszego wybitnego Wojciecha Kilara, Waldemara Kazana, jak również i młodego rzeszowskiego kompozytora, który prowadzi nasz zespół smyczkowy z Piccato, Dominik Lasota. Myślę, że adresatami są wszyscy Polacy. Ze względu na to, że jest w Rzeszowie, spodziewamy się wielu rzeszowian na tym koncercie. Bardzo chcielibyśmy, żeby przyszli do nas. Myślę, że z powodzeniem spodoba się koncert zarówno siedmiolatkom, jak i -latką. Ile osób na scenie? Na scenie ponad 80 osób, 55-osobowy chór, zespół smyczkowy, około 20 osób. Wszystko to pod dyrekcją Marcina Florczaka, naszego dyrygenta. Taki koncert na pewno służy krzewieniu idei patriotyzmu. Brakuje czegoś takiego? Bardzo nam to leży na sercu, stąd też był też... I pomysł wyjazdu do Lwowa, bo na przykład temat kresów jest tematem niezwykle zaniedbanym ze względów politycznych po II wojnie światowej, a z niewiadomych względów również w ostatnim dwudziestoleciu. Tu jest bardzo duże pole do popisu i należy odrobić zaległości, aby pokazać dziedzictwo historyczne, kulturowe i narodowe utraconych kresów wschodnich. A temat patriotyzmu w ogóle zawsze będzie aktualny, będzie niedoceniany wtedy, kiedy będziemy się cieszyli wolnością, a wróci do łask, kiedy stanie się coś niedobrego. Oby się nigdy nie stało, bo Polska ma w tej chwili chyba bardzo dobry okres w historii. A młodzież tutaj w gimnazjum, jak postrzega tę ideę patriotyzmu? Młodzież w tej szkole prowadzonej przeze mnie od 13 lat jest w tym duchu wychowywana i to bardzo mocno. Kładziemy akcent na te nuty patriotyczne, chociaż oczywiście nie tylko w kontekście historycznym, ale też, a może przede wszystkim w kontekście współczesnym jako obowiązek patriotyczny nauka i praca dla Polski. Pan wspomniał, że pomysł narodził się we Lwowie. Tak, tutaj e, rzeczywiście gimnazjum numer 11 miało swój udział w tym wyjeździe, no ale przede wszystkim to tak, mamy nowego dyrygenta w tej chwili, od roku, bo chór istnieje już ponad 26 lat, założyła go pani Urszula Jeczeń-Biskupska, która po 25 latach musiała się z nami pożegnać, ponieważ przeprowadziła się do Warszawy. No to była wielka osobowość, wielki fachowiec pani Urszula Jeczeń-Biskupska. Oddała chór w ręce młodego człowieka, Marcina Florczaka, absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedry Muzyki, Skrzypek i myślę, że oddała chór w bardzo dobre ręce. Marcin pracuje za dziesięciu. Z jego inicjatywy z chórem jeździ zespół smyczkowy z Piccato. To jest dodatkowa praca dla dyrygenta, bo musi opanować również i tamtą grupę, no ale ma tyle werwy i tak bardzo chce, że dzięki niemu myślę, że dzisiejsze przedsięwzięcie zabrzmi pięknie. Natomiast wyjazd do Lwowa miał takie, powiedziałbym nawet cztery aspekty, bo oprócz takiego aspektu dydaktycznego i wychowawczego, bo przecież w naszym chórze śpiewają uczniowie rzeszowskich szkół z podstawowych i ze średnich, to ten wyjazd miał też aspekt i artystyczny, ale również i charytatywny, bo zbieraliśmy środki czystości i przybory szkolne dla szkół polskich w Lwowie. Nie wiem, jakim cudem, myśmy to w ogóle wszystko przewieźli, bo to były wielkie kartony darów, głównie też nowiutkich podręczników, różnych ćwiczeń z biologii, z fizyki. O to postarało się gimnazjum numer 11 oprócz środków czystości. No i również w samej akcji brali udział chórzyści, którzy również złożyli się na nakupienie różnych darów dla naszych Polaków tam w Lwowie, jak również włączył się Caritas, gimnazjum numer 9 i czwartego liceum ogólnokształcącego. Śpiewaliśmy w Szkole Ukraińskiej Zaprzyjaźnionej u pana Michała Iwanowicza Marcina, wielkiego przyjaciela Polski i Polaków, mojego przyjaciela od prawie 20 lat. Współpracujemy z nim, ma szkołę w centrum Lwowa, numer 62. Tam trzecim językiem obcym, który rodzice wybrali, jest język polski, chociaż szkoła jest ukraińska. I właśnie dla tych nauczycieli i uczniów ukraińskich zaśpiewaliśmy koncert w ich szkole bardzo zabytkowej, ponieważ, ponieważ mieści się ona w kolegium jezuitów dawnym, który był zalążkiem Uniwersytetu Lwowskiego. No to tam był jeden koncert. Tak to w nie wyrzuciliśmy z programu ROTE na przykład, czy Maszynią strzelcy, żeby nie urazić, to jest też ich ojczyzna, prawda? Natomiast drugi koncert odbył się w katedrze łacińskiej, na mszy, w południe. Było bardzo dużo ludzi, oczywiście większości Polacy, ale nie tylko, bo i Ukraińcy. Pamiętajmy, że w Lwowie czy na Kresach jest bardzo dużo ma małżeństw mieszanych. Chodzą jedni do cerkwi, mąż żoną, potem żona z mężem do kościoła katolickiego, i tak to. Wszystko się odbywa. No przeżycie, myślę, wielkie. Przeżycie wielkie dla chóru. Dla chóru też i to jest chyba nam bardzo potrzebne. No i przeżycie dla lwowiaków. Widziałem oczach. Niektórzy z kolei podrygiwali przy bardziej skocznych, żołnierskich piosenkach. Kiedy zapowiedzieliśmy, że będzie koncert, prawie nikt nie wyszedł z kościoła. Koncert był dosyć długi, zresztą tam trzeba powiedzieć, tak jak u nas brzmią pierwsze takty pieśni na wyjście i ludzie wychodzą z kościoła. Tam wszyscy stoją i śpiewają do samego końca i dzięki temu mogliśmy szybko poinformować, że zaraz będzie koncert i naprawdę jednostki tylko wyszły z kościoła, zostali ludzie, chcieli słuchać, koncert nie był zbyt krótki, ale jednak prawie wszyscy zostali do końca. Kiedy wyszliśmy z kościoła, znajomy Ukrainie zaczął wołać, mołodcy, mołodcy, o naszym chórze bardzo mu się podobało widocznie. Zaczepiła nas siostra z Jazłowca, przyjedźcie do nas do Jazłowca, mamy tam taki ośrodek, moglibyście się zakwaterować. Także były też i wrażenia pomszy i rozmowy. A do dzisiejszego koncertu, w takim razie chór się chyba długo nie przygotowywał? No, wbrew wbrew pozorom, każdy koncert wymaga wielkich przygotowań, o czym najlepiej wie pan Marcin Florczak, nasz dyrygent, i o czym doskonale wie. Druga bardzo ważna postać w naszym chórze prezes Katolickiego Towarzystwa Śpiewaczego, pan Jerzy Wójcik. Także przed nimi dużo zadań, dużo wyzwań, dużo prób przed chórzystami, przed, przed zespołem. Trochę ja tutaj oczywiście pomagałem. No i myślę, że, że wspólnymi siłami stworzymy coś pięknego. I dla ojczyzny, i dla Rzeszowian, którzy przyjdą. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak na koniec zaprosić wszystkich. Tak, bardzo gorąco zapraszam. Wstęp wolny. Mam nadzieję, że się wszyscy pomieścimy. Widownia nie jest, nie jest mała. No zobaczymy. W każdym razie naprawdę, naprawdę Warto. Chciałbym jeszcze dodać, podzielić się taką pewną refleksją, kiedy byliśmy w Lwowie, zwiedzaliśmy oczywiście m.in. cmentarz łyczakowski, zaśpiewaliśmy rotę przy grobie Marii Konopnickiej. Myślę, że to była znakomita lekcja patriotyzmu, lekcja literatury dla naszych chłopaków z chóru, którzy, co bardzo ciężko przyznać, to o czym mówiłem, że temat kresów jest tematem bardzo zaniedbanym, wielu nie zdawało sobie sprawy, z tego bogactwa dziedzictwa narodowego skąd tutaj Polacy dlaczego ich tak dużo na cmentarzu łyczakowskim, że tu Konopnicka, że tu Polska, że tu Bełza, zaśpiewaliśmy Rotę, tę przysięgę przy grobie autorki, to też takie było bardzo mocne przeżycie, z kolei na cmentarzu Orląt Lwowskich zaśpiewaliśmy Poloneza Katyńskiego zasypiali pod sosnami chłopcy tacy jak my, co w w takim miejscu i w wykonaniu akurat takiego chóru chłopieca męskiego miało jakąś taką wielką, wielką wymowę.